Cześć moi kochani, jak się macie? Co u was słychać? Szkoda, że nie możemy się teraz widzieć. No ale przynajmniej możecie mnie słyszeć. I to jest bardzo fajne. Bardzo się cieszę, że słuchacie moich podcastów po polsku, że uczycie się polskiego i że jest nas tak wiele. Są nas tysiące. Myślę, że... Razem moglibyśmy zapełnić jeden wielki stadion, na przykład Stadion Narodowy w Warszawie. Może kiedyś zrobimy zlot, wielkie spotkanie. To by było coś niesamowitego. Zobaczyć was wszystkich naraz. <grytanie> Kochani, chciałbym podziękować za wiadomości, które od was dostaję zawsze, jest mi bardzo miło czytać Co u was słychać Jak idą postępy w nauce polskiego Czasami piszecie o swoich rodzinach To zawsze jest bardzo miłe I bardzo ciekawe dla mnie Dowiaduje się Kto mnie słucha Wyobrażam sobie was Prawdziwe osoby Prawdziwi ludzie Tacy jak ja Słuchają mnie Chcą uczyć się ze mną polskiego? Bardzo sobie cenię każdą informację od was i jest mi bardzo przyjemnie poznawać was bliżej. Dowiadywać się, kim jesteście, jaka jest wasza historia, dlaczego chcecie uczyć się polskiego. Każda historia jest ciekawa i każda historia jest inna. Ostatnio dostałem od was dwa nagrania, jedno od Mikołaja z Mińska na Białorusi, a drugie od Natalii, która przeniosła się do Polski i tutaj już mieszka. Na początek posłuchajmy co powiedział Mikołaj. Cześć Piotrze, mówię do ciebie Mikołaj z Mińsku, z Białorusi. Czasem piszę komentarze z twoich podcastów jeżeli pamiętasz. Wreszcie zdecydowałem zrobić to nagranie. Było bardzo ciekawe, bo robię nagranie po raz pierwszy może w swoim życiu. Mam nadzieję, że jak to mówią, pierwsze koty nie za Co mogę powiedzieć? Też języka polskiego więcej niż półtora roku. Jeżeli dokładniej od lutego zeszłego roku, gdy poszedłem na kurs języka polskiego. Dlaczego? Zdecydowali z żoną, że trzeba otrzymać kartę Polaka. Mamy polskie korzenia, ja po mamie, a moja żona po ojcu. Kiedyś w latach 90. już była próba nauczyć się języku polskiemu. Kupiłem sobie podręcznik ale po kilku miesiącach ta chęć wygasła, może dlatego, że nie miałem e, dużej motywacji. Tym razem e, miałem dobrą motywację, otrzymanie karty Polaka. Dobrze rozumiałem też, że tych kursów nie wystarczy, że trzeba będzie nadal się uczyć. Byłem zapisany na rozmowę z panem konsulem e, w lipcu. I miałem trzy miesięcy i bardzo chciałem pewnie czuć się u pana konsula na rozmowie. E, już wtedy widziałem o twojej stronie, gdy szukałem na YouTubie zajęć w języku polskim. I takowego znalazłem twoje nagranie. No i to było coś wspaniałego. Dla początkujących w języku polskim twoje podcasty to coś świetnie. Mówisz bardzo wyraźnie, powoli. Korzystasz z łatwego słownictwa. Budujesz nieskomplikowane zdania. Masz przyjemny głos. Żaden kurs języka polskiego których znalazłem w internecie, jak to mówię, nie umywa się do swoich podcastów. W ciągu kilka tygodni już miałem a, niemal wszystkie twoje mp3 nagrania u siebie, żeby mieć możliwość słuchać na komputerze, w samochodzie, przez telefon. Słucham a, do tej pory... Mm. Zostałeś najbardziej znanym Polakiem dla całej mojej rodziny, a już można powiedzieć przyjacielem. Twoje podcasty bardzo przydatne, dlatego by przyzwyczaić się do języka polskiego, do tych dźwięków, wymowy. I najbardziej się podoba mnie podcasty na temat historii Polski ciekawe historyjki z życia konkretnych ludzi, podcasty w kształcie wywiadów. Hmm, całkowicie zgadzam się z Tobą, że na początku nauki języka obcego musimy jak najwięcej czytać, słuchać i po możliwości powtarzać to, co słyszymy. Zostać na jakiś czas, papugo. E do innych dźwięków musimy, powinny się przyzwyczaić nie tylko uszy, ale i język, mięśnie, na twarzy. Bardzo mi się podoba porównanie nauki języka obcego do rozpalania ogniska tarciem. Gdy będziesz to robić za słabo, to nie będziesz miał rezultatu. A kiedy nie widzisz swoich postępów, to szybko zniechęcisz się do takiej nauki. Teraz e, już posiadam karty Polaka. Jestem z tego dumny. A, a również moja żona i wszystkie dzieci już otrzymali e, tę kartę. Rozmową Pana końcowa mogę powiedzieć nie była dla mnie trudna. E, co dalej? Wiedziałem, że to nie będzie koniec. Już mieliśmy z mojej żoną plany związane z Polską. Chciałem uczyć się dalej. Rozumiałem, że mój polski język jest ja jeszcze słaby. Czytać, rozumieć mogłem już nieźle, ale mówić było jeszcze bardzo ciężko. Jeszcze nie przekroczyłem tej granicy, gdy przestajesz tłumaczyć z języka wyczystego. Zastanawiasz się nad każdym słowem. Słucham na tych podcastów i szukałem w internecie możliwości znaleźć polskiego native speakera dla konwersacji była taka strona Czawer Talk. Może tak e, mówi się. Mój drugi polski przyjaciel stąd, Andrzej ze Wrocławę. Jeszcze dwóch przyjacielów e, poznałem na stronie iTalk i.com Witold jest. E, Polakiem, ale mieszka w Niemczech. Łukasz mieszka w Podskarpackim, w województwie. I najwięcej przyjacielów poznałem na stronie Conversation Exchange. E, może więcej niż planował, ale dobrze, bo rozumiałem, że pomimo języka obcego, u każdego z nich to wiele innych spraw i nie warto liczyć, że ktoś będzie mógł rozmawiać ze mną każdego dnia. Zgadzam się z Tobą, Piotrze, że bardzo ważne dla nauki języka obcego znaleźć dla siebie coś ciekawego dla oglądania, słuchania, czytania, żeby ta nauka nie była nudna, żeby czas poświęcony nauce dawał przyjemność i zadowolenie. No i może wystarczy Dla pierwszego razu Mam nadzieję, że nie znudziłem Wszystkiego najlepszego I pozdrawiam Bardzo ciekawe nagranie Dziękuję Mikołaj Dziękuję Ci bardzo serdecznie za miłe słowa Bardzo byłoby mi przyjemnie usłyszeć Że jestem już przyjacielem Twojej rodziny Sprawiłeś mi wielką niespodziankę Zawsze po wysłuchaniu takich nagrań albo po przeczytaniu wiadomości od was zastanawiam się, jak wiele rodzin, które mają polskie korzenie, znajduje się właśnie na Białorusi, na Ukrainie, w Rosji. Myślę o tym i postanowiłem wam pomóc. O tym, jak chcę wam pomóc, opowiem na końcu tego podcastu, ok? Dlatego zachęcam was do wysłuchania go w całości. Dziś opowiem trochę o historii Polski. Historia to oczywiście ludzie. Setki ludzi. Tysiące ludzi. Miliony. To właśnie ludzie tworzą historię. A historia powoli przekształca się w teraźniejszość, w rzeczywistość. Żeby zrozumieć to, co jest teraz, to, co dzieje się teraz, trzeba poznać historię. Skąd tak wielu Polaków znalazło się na terenach dzisiejszej Ukrainy, Białorusi i Rosji? a także Kazachstanu. Żeby zrozumieć to, musimy cofnąć się o wiele lat. Musimy przypomnieć sobie historię. Czasami bardzo bolesną historię. Dziś chcę opowiedzieć wam trochę o historii, o historii Polaków na wschodzie, o tym jak tam się znaleźli. Po pierwsze musimy sobie przypomnieć jak wyglądały granice Polski przed II wojną światową, czyli przed 1939 rokiem. Polska w 1939 roku wyglądała zupełnie inaczej niż dzisiaj. Była Dużo bardziej przesunięta na wschód Co stało się po wojnie? Po wojnie wschodnie tereny Polski zajął Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich Czyli w skrócie ZSRR Część Polaków, którzy tu mieszkali znalazła się w Związku Radzieckim po rozpadzie ZSRR w 1991 roku na terenach y, tych powstały Ukraina i Białoruś. I tak jest do teraz. Ale to nie wszystko. Ogromna liczba Polaków znalazła się w północnej części Rosji. Na dalekiej Syberii, ale również Kazachstanie i to wbrew swojej woli. Wbrew swojej woli, czyli pod przymusem. Jeśli musisz zrobić coś wbrew swojej woli, to znaczy, że ktoś cię do tego zmusza. Sam nie chcesz tego zrobić, sama nie chcesz tego zrobić, ale ktoś cię do tego zmusza i robisz to wbrew swojej woli. Ale opowiem wam wszystko po kolei. Myślę, że pamiętacie. A jeśli nie, to wam o tym przypomnę. Otóż 500 lat temu Polska i Wielkie Księstwo Litewskie były połączone Unią. Unią Polsko-Litewską. Razem tworzyliśmy jedno ogromne państwo. Oczywiście Wielu Polaków Przeniosło się wtedy Na tereny Wielkiego Księstwa Litewskiego Czyli na wschód Szukali tam swojego miejsca do życia Zakładali rodziny Nieco później Czyli w XVI, XVII wieku Toczyły się wojny Między Polską i Rosją Wielu Polskich jeńców wojennych zostało wtedy osadzonych na tak zwanych pustkach. Wiecie, co to są jeńcy? Jeńcy to żołnierze, którzy są złapani do niewoli. Nie zostali zabici podczas wojny, ale zostali złapani do niewoli. Są, można powiedzieć, w więzieniu. Są uwięzieni, czyli są w niewoli Nie są na wolności Ci jeńcy byli wysyłani na pustki Pustki, czyli miejsca, gdzie nikt nie mieszkał Musicie pamiętać, że Rosja to ogromny kraj Jest tam bardzo dużo miejsc, gdzie nikt nie mieszka Gdzie prawie nikt nie mieszka w pierwszej połowie XVII wieku pierwsi polscy zesłańcy byli wysyłani na Ural i Syberię. Zesłańcy to oczywiście ludzie, którzy są wysyłani, zsyłani daleko, daleko od swoich domów. Ponad 10 tysięcy Polaków wysłano na Syberię po powstaniu. Kościuszkowskim, czyli to było 200 lat temu. Oczywiście były to czasy rozbiorów. Polacy walczyli o swoją niepodległość. Po kolejnych powstaniach, po powstaniu kościuszkowskim było powstanie listopadowe i styczniowe. Oczywiście po każdym powstaniu tysiące Polaków były wysyłane na katorgę. Co to jest katorga? Już wam mówię. Katorga to coś znacznie gorszego niż zesłanie. Katorga to niesłychanie ciężka praca fizyczna, przymusowa praca połączona właśnie z zesłaniem na Syberię. Ludzie skazani na katorgę byli wywożeni na Syberię i tam pracowali w kopalniach, przy budowie dróg, kolei. Oczywiście bez wynagrodzenia. Za darmo. To była przecież kara. Często Ludzie byli wysyłani na przykład na 5 lat katorgi, 10 lat katorgi, czyli ciężkich prac. Najpierw 5 lat katorgi, a potem 5 lat zesłania. Po odbyciu katorgi mogli mieszkać poza więzieniem. Nie muszę wam chyba mówić, jak wiele ludzi Umierało na Katordze. Początkowo car zezwalał na powrót do Polski po odbyciu kary, czyli po pięciu, dziesięciu latach. Dopiero później zaborcy zrozumieli, że Polacy nigdy się nie poddadzą, nigdy nie przestaną walczyć. Dlatego zakazano możliwości powrotu do Polski możecie sobie wyobrazić jak wyglądały takie transporty transporty ludzi na zesłanie nie było wtedy kolei ludzie szli na Syberię na pieszo na własnych nogach to były tak zwane etapy. Każdego dnia ludzie musieli iść około 20-40 kilometrów. Wskazani na katorgę szli w kajdanach, powiązani łańcuchami. Było przeraźliwie zimno. Był mróz, śnieg, wiatr a do pokonania było 3000 km. kilometrów. Nie wszyscy przeżywali tę drogę. Wielu umierało już w czasie transportu. Przed tymi, którzy doszli, była okropna przyszłość. Byli chłostani, torturowani. Sami musieli zbudować swoje domy. Musicie wiedzieć, że często dzieci ze zesłańców i katorżników miały również status zesłańca. Na Polaków, którzy byli zesłani na Syberię, mówimy Sybiracy. Ilu Sybiraków było w tych czasach? Po powstaniu listopadowym i styczniowym 100 tysięcy Polaków wysłano na Kaukaz i Syberię. W czasie zaborów, 200 tysięcy Polaków wzięto siłą do rosyjskiego wojska. Była to tak zwana branka. Po prostu ludzi brało się na siłę do wojska. Na jak długo? Na dwa lata. Na 5? Nie, ich brano do wojska na 25 lat. Wyobrażacie to sobie? Możecie to sobie wyobrazić 25 lat w wojsku na Syberii, w Rosji. Ci Polacy często już nigdy nie wracali do domu w Polsce. Chcę wam powiedzieć, że wielu Polaków przeniosło się również dobrowolnie w Głąb Rosji. Szukali tam pracy. W drugiej połowie XIX wieku około 400 tysięcy osób wyemigrowało w Głąb Rosji, aby szukać tam pracy. Szczególnie do dużych miast. W dużym mieście jest łatwiej przeżyć. Pamiętacie, że cały czas jesteśmy w czasach zaborów, czyli w czasach, gdy Polski nie było na mapach, aż do zakończenia I wojny światowej. Przeczytałem, że w 1914 roku w, te, w Petersburgu było 70 tysięcy Polaków, w Kijowie 45 tysięcy Polaków, w Moskwie 20 tysięcy, w Odessie 25 tysięcy. Na ziemiach zabranych Polsce przez Rosję, zabranych podczas zaborów, mieszkało 2,5 miliona Polaków. A dalej na wschód, na terenie Rosji, dalej na wschód kolejne 600 tysięcy. Polaków. W 1917 roku wybuchła rewolucja październikowa. Polacy poparli bolszewików. Nic w tym dziwnego, jeśli pomyślimy, że to właśnie z rozkazów cara Polaków wysłano na katorgę. To właśnie z rozkazów cara były zabory. To car zabrał Polskę. Komuniści przejęli władzę. Car i jego rodzina zostali zabici. I wtedy komuniści aresztowali wszystkich Polaków, którzy nie współpracowali z bolszewikami. Przypomnę wam teraz, że po pierwszej wojnie światowej w 1918 roku Polska wróciła na mapy Europy na mapy świata znowu mieliśmy swoje państwo państwo, którego musieliśmy bronić tym razem przed komunistami w latach 1919 1921 miała miejsce wojna polsko-bolszewicka Jasna sprawa, że komuniści spotęgowali represję przeciwko Polakom. Polaków wysyłano do obozów koncentracyjnych, tak zwanych głagów. Gułagi. Tak nazywały się te obozy. A jeńców wojennych rozstrzeliwano, w masowych egzekucjach lub zsyłano na północ. Wiadomo, bez szans na przeżycie. Gułagi lub inaczej mówiąc łagry, czyli obozy przymusowej pracy, to coś, co trudno sobie wyobrazić. To miejsca niewolniczej pracy w nieludzkich warunkach. Oczywiście do gułagów nie trafiali tylko Polacy. Trafiali tam wszyscy, którzy byli politycznie podejrzani, a także zwykli przestępcy. System gułagów trwał aż do roku 1960. Jednorazowo mogło przebywać w obozach ponad 2 miliony ludzi. Ostatni więźniowie opuścili gułak, który nazywał się Perm-36 dopiero w 1987 roku. Ale wracajmy do historii. Do historii Polaków na wschodzie. Po rewolucji październikowej oraz po wojnie polsko-bolszewickiej na terenach zachodniej Ukrainy i Białorusi mieszkało setki tysięcy Polaków. W całej Rosji sowieckiej około półtora miliona. W latach 1936-38, czyli zaraz przed II wojną światową, władze sowieckie wysiedliły do Kazachstanu około 100 tysięcy Polaków. Ale to nie było jeszcze wszystko Najgorsze miało dopiero nadejść Nadeszła druga wojna światowa Najokrutniejsza z wojen Armia sowiecka zajęła połowę Polski Niemcy oczywiście drugą połowę Sowieci do niewoli wzięli 200 tysięcy polskich żołnierzy w 1940 roku Sowieci przeprowadzili trzy, a nawet cztery wielkie operacje. Pierwsza syłka odbyła się w lutym. Było minus 40 stopni. Do wagonów pakowano całe rodziny i wysyłano je na północ. Do obwodu archangielskiego i krasnojarskiego kraju. Potem w kwietniu 1940 roku przesiedlono Polaków do Kazachstanu. Trzecia operacja odbyła się w czerwcu i lipcu. Transporty ludności jechały na Ural i tereny leżące nad rzeką Wołgą. W tych czasach wywieziono w głąb Rosji prawie milion Polaków. Zesłańców ładowano do wagonów kolejowych Więźniowie nie szli tak jak dawniej na piechotę Tym razem jechali koleją W każdym wa wagonie jechało od 40 do 60 osób Brakowało żywności, nie było leków Często nie było wody Warunki były tragiczne Wprost nieludzkie. Przesiedleńcy pracowali w obozach pracy, a także byli zsyłani na osiedlanie. Ich życie to ciężka praca, głód i choroby. Oczywiście wielu z nich umierało. Wśród deportowanych było 140 tysięcy dzieci. Dzieci, które pracowały Prawie tak ciężko jak dorośli. W 1941 roku wybuchła wojna między Niemcami i Rosją. Polski rząd podpisał porozumienie z rządem sowieckim. To porozumienie mówiło o amnestii dla wszystkich obywateli polskich. Opowiadałem już wam o tym w podcaście 261 o polskich uchodźcach w Iranie, pamiętacie? I w podcaście 273 o Polakach w Meksyku, w Santa Rosa. Jeśli nie słuchaliście tych podcastów, to koniecznie musicie to zrobić. To bardzo ciekawe podcasty, zachęcam was. Okej, okay, ale wracajmy do naszej historii. Zatem pomijamy teraz opowieść o ewakuacji Polaków z Syberii. O tym posłuchajcie w podcastach, o których mówiłem przed chwilą. Hmm, niestety nie wszyscy mieli tyle szczęścia, żeby opuścić Związek Sowiecki. Wielu z nich zostało tam już na zawsze. Druga wojna światowa dobiegła końca i tak jak już mówiłem, na początku granice Polski, przed drugą wojną granice Polski i po drugiej wojnie znacznie się od siebie różniły. Różnice historycy przyjmują, że na terenie ZSRR pozostało 2,5 miliona Polaków po II wojnie światowej. Przez cały okres powojenny Polacy w ZSRR byli pozbawieni własnych stowarzyszeń, pracy, szkolnictwa tak jakby ich nie było. Władze sowieckie zwalczały kościół i życie religijne. Dopiero w 1991 roku Związek Radziecki Rozpadł się, a Polacy stali się częściami społeczeństwa nowych państw Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu, Estonii, Litwy i Łotwy A także Federacji Rosyjskiej, Gruzji i Mołdawii Jednak 80% Polaków zamieszkuje Białoruś, Ukrainę i Litwę Myślę, że wielu z Was, którzy mnie teraz słuchacie, ma w swoich żyłach krew ze Macie geny Sibiraków ludzi, którzy ciężko walczyli o swoje życie, którzy przeżyli okropne rzeczy historie, które Wam opowiedziałem są wciąż żywe w waszych rodzinach dostaję od was wiele listów, które, które listów wzruszających czasami smutnych a czasami wesołych gdy piszecie, że udało wam się dostać kartę Polaka, że jesteście dumni, że jesteście Polakami, że uczycie się polskiego i wciąż kultywujecie polskie tradycje. To dla mnie wielka sprawa, że mogę wam pomagać. I to sprawia mi wielką przyjemność. Razem z Igorem, który dostał już kartę Polaka, przygotowaliśmy mini kurs Wiedza o Polsce, która, który znajduje się w naszym klubie VIP. Ale pomyślałem sobie, że to jest za mało. Potrzeba jest więcej. Chcę pomóc Wam jeszcze bardziej. Dlatego założyłem nowy kurs. Założyłem całkiem nową stronę, która nazywa się RealKartaPolaka Real Tak, Tak, wiadujecie się o tym jako pierwsi. Jeszcze nikt o tym nie wie. Do tej pory to była tajemnica. Otóż, moi kochani, Mam zamiar zrobić dla Was kurs, pomoc jakiej nie ma nigdzie w internecie. Chcę zrobić kurs najlepszy. I tu proszę Was o pomoc. Bo kto lepiej niż Wy wie czego Wam potrzeba. Powiedzcie mi, co mogę dodać do kursu. Jak mogę Wam pomóc? Oczywiście będzie tam historia, tradycje, wiedza o Polsce. Chcę zrobić lekcję o najczęstszych błędach językowych, które popełniacie. Po prostu chcę przygotować Was do rozmowy z konsulem. Jak Wam się podoba ten pomysł? Mam nadzieję, że tak. Jeśli tak, to wchodźcie na stronę realkartapolaka.com tam podajcie swój adres e-mail i napiszcie, co chcecie znaleźć w kursie dla Was idealnym. Takim, jaki sobie wyobrażacie. Jaki to ma być kurs? Jakie tematy ma zawierać? ok? Zgoda? Ja pracuję nad tym kursem. Będę go rozwijał. Najpierw ukaże się jego wersja początkowa. OK, nie chcę teraz za dużo mówić o tym kursie. Wchodźcie na realkartapolaka.com i tam dowiecie się więcej. Obiecałem, że na zakończenie posłuchamy jeszcze jednego nagrania. Dostałem również nagranie od Natalii, która ze swoją rodziną mieszka już w Polsce. Posłuchajcie. Co powiedziała Natalia? Cześć! Mam na imię Natalia i zaczęłam kurs zaczęłam twój kurs uczę się języka polskiego to pierwszy raz robię nagranie, nagrywam siebie to jest dla mnie bardzo dziwne ale ciekawe usłyszeć co ja tam sobie mówię Mieszkam teraz w Polsce już od roku, ale urodziłam się w Kijowie, w Ukrainie i z rodziną mieszkałam w Ukrainie. W zeszłym roku przyjechaliśmy do Polski. niestety w Ukrainie nie za bardzo spokojnie teraz. I przez to wyjechaliśmy z mężem i dzieckiem, mąż męż nie, nie tak, z mężem i dzieckiem. Mąż ma na imię Aleksander, a córka ma na imię Irenka. I jeszcze nasz kod Rici. I teraz uczy się języka polskiego dalej. Trochę uczyła się gramatyki. Ale to tak dla mnie za trudno i nie za bardzo mam czasu. Bo pracuję teraz, ale pracuję nie w Polsce, a pracuję z Ukrainą dalej. Przez Skype, Internet. To jest bardzo łatwo, że teraz wszystko można przez Internet załatwić. Pracuję z klientami. Piotr pisała, czy kiedyś na Facebooku, że potrzebuje pomocy, jak przetłumaczyć wydawnictwo dla czasopismy, gazy dla klientów. korporacyjnych Wydawnictwo korporacyjne. To ty tłumaczyła i to bardzo fajnie. I teraz od początku, kiedy kupiła kurs. 365 historii po polsku. To otrzymała zadanie, jak to nazywa, nie wiem, zadanie. Um, działanie, żeby nagrać siebie, kiedy zaczynam uczyć kurs. I później, kiedy przejdzie 30-65 dni. W, to zobaczę jaka jest wielka różnica w moim mówieniu i to bardzo ciekawe dla mnie czy będą jakieś wielkie postępy po słuchaniu teraz staram się słuchać, czytać i mówić jednocześnie bo teraz już rok mieszkam w Polsce, tak coś no, prawie wszystko rozumiem, co ludzie mówią w sklepach, w szkole, gdzie córka uczy się w drugiej klasie ale nie za bardzo dobrze mówię jej się po polsku jak na mnie, bo chcę dalej możliwie pracować w Polsce, ale zawsze miała taką pracę z klientami, z pracą w reklamie, pozyskiwaniu klientów. To nic innego nie umiem robić i nie za bardzo chcę nic innego. Tak? A dla takiej pracy to potrzebuję bardzo dobrze poziom języka polskiego. To spróbujemy. Teraz będę uczyła dalej języka polskiego, a później zobaczymy, jak to wyjdzie z pracą. To wszystko na dziś. Na razie. Do usłyszenia. Pa! Dziękuję bardzo. Świetne nagranie. Natalia powiedziała, że pierwszy raz zrobiła nagranie, bo chce zobaczyć, jakie będzie miała postępy za rok. Natalia, czekam na twoje nagranie za rok. Jestem bardzo ciekawy, jak potoczą się sprawy, jak ci się wszystko poukłada, no i jakie zrobisz postępy, okej? Okay? Jesteśmy umówieni. Czekam na nagranie za rok. Świetne nagrania. Dziękuję Mikołajowi, dziękuję Natalii i dziękuję wam wszystkim, którzy... Słuchaliście dzisiejszej audycji Powtarzam to zawsze Ale zrobię to jeszcze raz Bez was Ten podcast Strona rirpolish.pl Nie byłyby możliwe Nie miałyby sensu To wszystko istnieje Tylko dzięki wam Kochani, od dziś zapraszam Was również na stronę realkartapolaka.com Dowiadujecie się pierwsi o tym, jeszcze nikt o tym nie wie, do tej pory była to tajemnica. Jeśli macie zamiar zdawać na kartę Polaka, jeśli potrzebujecie mojej pomocy, to zapraszam właśnie tam, być może będę mógł Wam pomóc. To wszystko na dziś moi drodzy Zapraszam na nasze następne spotkania Dzięki za wszystkie pozdrowienia Które mi przysyłacie Za wiadomości od was Pozdrawiam was wszystkich Bardzo serdecznie Pozdrawiam całą Polonię Wszystkich Polaków na całym świecie I wszystkich, którzy Uczycie się języka polskiego Tylko dlatego, że po prostu Lubicie to robić Że podoba wam się język polski. Ściskam was bardzo mocno. Dziękuję za dziś i zapraszam następnym razem. Trzymajcie się zdrowo. Pa, pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl